Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta, czyli polskiego podcasta dla niewidomych, traktującego o tym wszystkim, co związane jest z nami, o tym, co tam nowego i ciekawego w świecie Tyflo informatyki i zresztą nie tylko, bo jak wspominałem na samym początku, ten podcast tworzony jest przez nas, wszystkich, wszystkich tych, którzy, chcie, którzy będą chcieli dorzucić tu swoje trzy grosze. Zatem nie ma jakichś konkretnych reguł, nie ma ścisłych reguł, nie ma tak naprawdę jakichś bardzo rygorystycznych wymogów względem tego, co w takim podcaście będzie się znajdowało. O tym wszystkim decydujecie wy, nagrywając kolejne odcinki, wrzucając je na archiwę.org no i później wrzucając je do naszego podcastowego systemu. Będą zmiany na stronie www.tyflopodcast.w.pl Postaramy się ją czynić dla Was jeszcze bardziej dostępną. Ostatnio rozmawiałem z Mikołajem Rotnickim i zaoferował swoją pomoc okazało się w ogóle, słuchajcie, że Mikołaj już próbował wcześniej coś takiego uruchomić. Tylko jakoś zwlekał z tym, zwlekał, nawet nagrał jeden odcinek, zapowiedział, że e, troszeczkę go przerobi, no i podeślę do Tyflo Podcasta, więc będzie na pewno jego odcinek niebawem. Czemu zwlekał? Nie wiem, no ale w każdym razie okazało się, że ja go ubiegłem w tym uruchomieniu takiego serwisu. No więc będziemy działać wspólnie pod jedną banderą. Jak doszliśmy do Wniosku w końcu tak nam nikt za to nie płaci, a chodzi o to, żebyście wy mieli z tego jakiś pożytek. Zatem Tyflo Podcast zostaje i miejmy nadzieję, że rozwijać się będzie dzięki waszemu udziałowi. Zapowiadałem w jednym z maili wysł wysłanych na Tyflosa, że powiem co nieco na temat jak nagrywać te podcasty i jak to właściwie zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No słuchajcie... Ile jest osób, tyle jest metod. Tak naprawdę. Ja zdecydowałem się na taką metodę, no mam nadzieję, że w miarę fajną i pozwalającą na to, żeby to wszystko brzmiało ładnie, ale nie oszukujmy się, no nie każdego stać na zakup sprzętu, który kosztuje kilkaset, a nawet tysięcy złotych no nie kilkaset tysięcy, ale kilkaset albo kilka tysięcy złotych, żeby nagrywać podcasta, za którego grosza nie dostanie. Ja akurat wykorzystuję ten sprzęt do pracy, a tyflo podcast, odcinki tyflo podcasta, to jest tego sprzętu działanie, jak to omawiam, uboczne, więc w moim przypadku to jest, dlatego to tak wszystko brzmi. Natomiast zdaję sobie sprawę, że większość z Was dysponuje po prostu komputerem, jakimś komputerowym mikrofonem, który jest albo lepszy, albo gorszy, z kartami muzycznymi to też jest różnie, wiele y, komputerów dysponuje zintegrowaną kartą dźwiękową, to jest taka karta, która no niestety jest tania i to jest chyba jedyna jej zaleta, bo więcej nie ma. Mówi się, że są takie fajne już teraz te wielokanałowe karty, można tam podłączyć tych urządzeń i w ogóle, a jak się okazuje później, jeżeli chce się wykorzystać tą kartę do czegokolwiek poza tym, żeby jakaś tam muzyka z tego szła, no to się okazuje, że zaczyna się stek blusk na taką kartę, bo albo to coś trzeszczy, albo szumi, albo coś tam w tym nie gra. No ale okej, okay, no, na takiej karcie też można nagrać tyflo podcast. I jak zresztą i yy, jakikolwiek inny podcast też można nagrać i będzie się dało tego słuchać, no mam przynajmniej taką nadzieję. Yy, w dzisiejszym odcinku co nieco na temat nagrywania, na temat tego jaki sprzęt jest nam potrzebny opowiem o tym czego ja używam i przedstawię Wam doskonały sposób na to jak bardzo tanim kosztem nagrać własnego podcasta wykorzystując to, co mamy w naszym domowym zaciszu. Bo przypuszczam, że mikrofon i komputer to, to każdy ma, kto słucha tego podcasta. Zacznijmy od tego, od takiej wyższej półki, czego można użyć, żeby nagrać taki odcinek. No przede wszystkim musi być mikrofon. Ja tu mam mikrofon z owiewką taką, nawet z taką gąbką. Ten mikrofon to jest, nie powiem wam teraz modelu, bo to jest jakiś Sennheiser, ale jaki dokładnie to, żebym ja to wiedział. O, teraz ten mikrofon wyjąłem ze statywu, bo jeszcze przed nim jest popfiltr. Ja wam teraz zademonstruję, jak to wszystko działa. Mikrofon teraz jest z owiewką. O, i już widać, że już nie ma popfiltra, więc te popy są słyszalne. A teraz zdejmiemy jeszcze tę gąbkę. O, jeszcze bardziej są słyszalne te popy, z założymy tą gąbkę teraz. Się trochę ciężko zakłada. O, i teraz jest pop-filtr. Pop nadal nie jest przed mikrofonem, bo ja teraz ten mikrofon trzymam w dłoni. Założymy go na stojak z powrotem. No i teraz ten mikrofon znajduje się w takiej mniej więcej odległości od moich ust, w, jakich, w jakiej jest zwykle. Przed nim jest jeszcze popfiltr, czyli taka tarcza z materiałem, który trochę przypomina taki materiał, jaki, z jakich się pończochy robi. Zresztą można sobie własnym sumptem taki popfiltr zorganizować, yy, po prostu pożyczając od swojej pani albo nie wiem, mamy, babci czy kogokolwiek, jakieś rajstopy czy coś w tym stylu odpowiednio nakładając na kawałek drutu, który robimy, z którego robimy takie kółeczko, naciągamy to. Pamiętajmy tylko, żeby były dwie warstwy tego, więc to trzeba złożyć jakoś i naciągnąć. No i wtedy mamy taki prosty popfiltr, jeszcze później wystarczy to zamocować przed naszą gębą. I będzie wszystko w porządku i ten dźwięk będzie w miarę przejrzysty i czysty, bez, bez popów. Popy to są takie trzaski, które mieliście okazję za usłyszeć przed chwileczką, kiedy wyjąłem mikrofon ze statywu i kiedy zbliżyłem go do ust, kiedy nie było przede mną, tego pop -filtru. Tak działają te mikrofony, niestety. One zbierają różnego rodzaju dźwięki, między innymi teraz słychać, nawet podejrzewam, że słychać, bo ja to w słuchawkach słyszę, więc wy też pewnie będziecie słyszeć, że pies mi gdzieś tam po domu się błąka i tupta, więc to raczej dosyć czuły jest mikrofon. To jest mikrofon dynamiczny. Ten mikrofon dynamiczny wybrałem dlatego, że w odróżnieniu od mikrofonów pojemnościowych, które są tańsze i są może nawet lepsze parametrami, nie nadaje się mikrofon pojemnościowy do nagrywania wokalu w domu. Przynajmniej taka jest moja opinia. Dlaczego? Dlatego, że mikrofon pojemnościowy zbiera bardzo dużo tła otoczenia. Jeżeli ktoś nagrywa, no nie wiem, w profesjonalnym, wytłumionym studiu, i kiedy ma do dyspozycji naprawdę sprzęt o wysokiej klasie, to można mówić o tym, żeby mikrofon pojemnościowy był w użyciu. Jeżeli nie ma, to przykro mi bardzo, ale odradzam. Lepiej kupić mikrofon dynamiczny, zaopatrzyć się jeszcze w jakiś popfiltr, w owiewkę, w gąbkę i wtedy będzie wszystko w porządku, ten dźwięk będzie ładny. Ale mikrofon to nie jest wszystko. Bo jeszcze przydaje się mikser. Ja akurat mam dosyć duży mikser, chociaż nie powiem, że z najwyższej półki, bo to jest UB1832FX Pro, firmy Beringer. Teraz jeżeli ktoś się dźwiękiem zawodowo zajmuje ze słuchających tego odcinka, to no z pewnością włosy sobie z głowy rwie, jak to w ogóle Beringer, jak można to kupować. Można, bo tanie jest. Ten mikser mnie kosztował około tysiąca złotych, więc za mikser składający się z sześciu torów monofonicznych, czterech stereo, dwóch sum niezależnych od siebie, dziewięciopasmowego korektora na sumie, korektora na każdym kanale, tutaj są korektory parametryczne, także parametryczny środek można ustawiać dodatkowo, można również jeszcze ustawić basy i soprany, no i co to jeszcze ma? Jeszcze ma na przykład procesor efektów, akurat to nie jest przeze mnie używane, no bo po co, ale gdybym kiedyś chciał się bawić w jakieś echa, to mogę Wam to nawet zademonstrować jak to funkcjonuje, tylko teraz, która to będzie gałka, zdaje się, że tak, i tak, o, i teraz jest na przykład jakiś efekt, jakiś pogłos, teraz mogę sobie, o, zmienić, teraz mogę jeszcze zmienić sobie, Mogę o flanger włączyć na przykład, a mogę a mogę na przykład, mogę, na przykład na włączyć, włączyć echo. No i tak działa procesor efektów w mikserze UB1832FX Pro. Tu jest 99 efektów, nie można ich regulować, można jedynie regulować gałami nasycenie efektu na kanał. No i oprócz tego jeszcze jedna sprawa myślę, że dosyć istotna, że ten mikser to jest mikser suwakowy, każdy kanał, każdego kanału głośność reguluje się takim heblem, suwakiem, o, w górę, w dół. Co jeszcze w studio się znajduje? Żeby brzmiał ten dźwięk jakoś sensownie, to na samym końcu toru jest jeszcze procesor dźwięku, procesor audio, procesor sygnałowy, różnie to ludzie nazywają, a ja zdecydowałem się na Ultramizer, czyli na procesor Beringera, który chyba już nie jest sprzedawany, przynajmniej nie jest sprzedawany w Polsce. Ten procesor sobie stoi tu. Wielkością no to mniej więcej przypomina odtwarzacz DVD. Ma... zaraz wam powiem ile... żeby teraz nie poprzestawiać tu nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć przycisków i ma jedną gałkę. Tą gałką regulujemy parametry poszczególne, które wybieramy przyciskami no i można także sobie tu zapisać kilka presetów, czyli zdefiniowanych ustawień tego kompresora, jak on ma pracować. A Ultramizer posiada wbudowany kompresor, jest bramka szumów, jest limiter, jest poszerzacz stereo, można także regulować mu różne parametry względem częstotliwości, granice tych częstotliwości, gdzie pracuje dolna, gdzie pracuje górne pasmo. No i jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Co jeszcze się znajduje? Znajduje się tu jeszcze takie urządzenie, które yy, myślę, że może się przydać, ale to raczej tylko jeżeli ktoś ma zamiar zajmować się radiem. Ja nawet z tego urządzenia w tym momencie nie korzystam, bo jeżeli bym korzystał, to byłby duży szum dosyć. Yy, to jest procesor mikrofonowy, czyli taki jakby oddzielny kompresor, który zajmuje się obrabianiem tylko i wyłącznie mikrofonu. Zaraz wam zademonstruję jak to brzmi. Na takim suchym wokalu to nie brzmi najciekawiej, ale jeżeli korzysta się z tego z udziałem podkładów muzycznych, no to efekt jest zdecydowanie lepszy. Ja teraz wypnę mikrofon z tego toru, gdzie nie mam procesora i zaraz go wepnę tam, gdzie jest procesor. Teraz podniosę sobie suwak od tego toru i teraz będzie chwila trzasków. No i właśnie, wpiąłem teraz y, mikrofon do procesora, słyszycie zapewne, że jest trochę głośniej, ale jest również więcej szumu. No i działa tutaj tak zwana bramka szumowa. Jak działa bramka? Ta bramka y, polega na tym, działanie tej bramki polega na tym, że jeżeli ja nie mówię to zamyka się mi w tym momencie to radio. Zamyka się i na przykład jeżeli w tym momencie jakiś tam niewielki hałas y, miałby miejsce, to po prostu nie będzie tego słychać na antenie. Y, ta bramka jest ustawiona dosyć mocno, także jeżeli ja na przykład się odwrócę, będę coś mówił na tyłu, o to już widać, że nie zawsze załapię to co ja chcę. Dobrze. Wy, wypniemy na razie to urządzenie z toru. Wypniemy się z powrotem na zwykły tor bez procesora mikrofonowego, żeby to nadmiernie nie szumiało. Już wróciłem. W ogóle ktoś mógłby sobie zadać pytanie, po co komu takie urządzenia. Po co komu procesor? Przecież wszystko ładnie słychać. A to ja Wam za, zaraz zademonstruję, jak brzmi dźwięk bez procesora. Właśnie mam tu taką możliwość, teraz wyłączę procesor jednym przyciskiem, tylko muszę się do niego dostać. No i proszę. I tak brzmi dźwięk bez procesora. Ten dźwięk w tym momencie jest raz, że cichszy, a dwa, że jeżeli na przykład ja się gdzieś odwrócę, w tym momencie się odwracam, to słychać mnie zdecydowanie słabiej. Teraz nie przekręcam głowy w żadną stronę, jestem cały czas tak odwrócony i włączam procesor. I, i proszę posłuchać, jak teraz to brzmi. Teraz brzmi zdecydowanie głośniej, bo i podniósł się poziom sygnału, a i przy okazji również procesor kompresuje to wszystko do mniej więcej jednej głośności, bo nie da się ustawić procesora w ten sposób, żeby był te głośny tak samo cały czas, bo gdybyśmy tak chcieli to ustawić, no to niestety okazałoby się, że dźwięk koniec końców jest nie do słuchania. Dobrze, odwracam się już teraz do mikrofonu. Jeszcze jedną może próbkę Wam pokażę, jak teraz mówię bez procesora wyłączyłem procesor, mówię, mówię coś na przykład w tym momencie i zaraz go włączę i możecie usłyszeć, jaką on tu różnicę daje. Proszę bardzo, procesor jest włączony. Myślę, że słychać, a jeżeli ktoś nie usłyszał, no to trudno, nikogo na siłę nie będę edukował w zakresie elektroakustyki. Może kiedyś jakiś zrobimy epizod, albo nawet nie jeden epizod w Tyflo Podcastie i poopowiadamy sobie mm, o tym, jak taki... Dźwięk i jest obrabiany przez różnego rodzaju urządzenia, co on daje, co dają takie urządzenia, co dają korektory i inne ustrojstwa, które mogą się czasem przydać w pracy. Ja z pewnością zdaję sobie sprawę, że wielu z was stwierdzi, że nie, to w takim razie ja tego podcastu nie nagram, bo skoro to trzeba tyle nad tym siedzieć, tyle trzeba urządzeń mieć, tyle pieniędzy wydawać, a Pefron mi z tego nie zwróci pewnie, no to, to ja nie, ja się tak nie bawię. Absolutnie nie, można nagrać podcast niewielkimi kosztami, wystarczy mikrofon, wystarczy karta. Jak to nagrać, ja już za chwilę opowiem, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Kiedyś jeszcze dokładniej opowiem o tym swoim sprzęcie, bo na razie to taka była tylko pobieżna demonstracja, a na samopis miksera musiałbym poświęcić o sporo, sporo czasu, żeby go wam pisać dokładnie. Jeżeli będzie zainteresowanie sprzętem studyjnym, to na pewno to zrobię. Opiszę także jak wygląda praca w radiu, jak tworzy się audycję radiową na co trzeba zwracać uwagę i z jakich narzędzi się korzysta, bo wyobraźcie sobie, że nawet są takie narzędzia darmowe, yy, dzięki którym można naprawdę fajny program radiowy zrobić, ale o tym opowiem kiedy indziej. Teraz yy, już z pewnością wielu z was się niecierpliwi i chciałoby się dowiedzieć, jak nagrać taki podcast. Co zrobić, żeby ten podcast można było nagrać, żeby on poszedł w świat i żeby ludzie słuchali, co ja mam do powiedzenia. Śpieszę z odpowiedzią, już wyjaśniam. Żeby nagrać podcasta, musimy po pierwsze mieć czym nagrać. Jak już kiedyś mówiłem, dowolność, dowolność programów. Jeżeli wygodnie wam się nagrywa na Goldwave, proszę bardzo Goldwave. Jeżeli Soundforge, proszę bardzo Soundforge. Ktoś, ktoś może Audacity lubi. Nie ma sprawy. To naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś lubi daną aplikację, czuje się z nią dobrze, to proszę bardzo, może nagrywać. Ja osobiście korzystam z MP3 Direct Cut, czyli z aplikacji, która de facto służy do cięcia MP3, a nie do nagrywania, ale tam można też nagrywać, więc z tego korzystam. MP3 Direct Cut jest aplikacją darmową, Pozwala na kompresję nagrań od razu do plików MP3, więc nie bawimy się w jakieś tam wave'y, nie trzeba tego robić. Wszystko działa, więc z czystym sumieniem mogę polecić tę aplikację. Więc może zrobimy w ten sposób. Ja teraz Apollo swoje odpalę Windowia, zwolnię tradycyjnie głośność. No dobra, szybkość zwolniłem, może tak będzie dobrze. Mam total commandera otwartego. Sprawdzę tylko o. MP3 DC2, czyli to jest druga instancja MP3 Direct Kata, dlatego ją tu uruchomiłem, żeby później się nie motać, bo będziemy korzystać z dwóch kart w tym momencie, bo na jednej karcie rejestruje się ten sygnał, który do Was mówię, a zaraz będę demonstrował, jak coś za pomocą MP3 Direct Kata nagrać. No i to trzeba będzie zrobić na drugiej karcie. Zatem co do mp3 direct cuta, to może najpierw go uruchomimy. mp3 direct cut odpalony. Teraz schodzimy na sam dół i zobaczmy, co tu jest ciekawego. Zmaksymalizujemy może najpierw to okno, bo tak działa. Rec. W to wystarczy kliknąć i w tym momencie będziemy gotowi do nagrywania. Później, kiedy już zaklikniemy sobie torek, to wystarczy kliknąć na to pole wyboru albo nacisnąć spację. No i w tym momencie mamy możliwość nagrywania, bo jeżeli klikniemy samorec, to, to tak jakbyśmy, no nie wiem, wcisnęli rekord i zapauzowali, bo później wystarczy jeszcze nacisnąć spację a właściwie trzeba nacisnąć spację, żeby móc nagrywać. Nie wiem, czemu tak zrobili, no ale niech im będzie. Skoro tak ma być, to okej. Okay. Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Rewind tam było, no to do przewijania. Na początek. I tu mamy dwa przyciski. Jeszcze wróćmy do tego poprzedniego. End czyli stawiamy marker końcowy, możemy równie dobrze nacisnąć N, literkę N, jak Natalia. I tu mamy też set begin, czyli początek zaznaczenia. Marker zaznaczenia tu stawiamy, naciskając literkę B, jak Barbara. A, to, jakieś, to jakieś tu przyciski, które już w zasadzie nie są nam do niczego potrzebne. Więc ja się jeszcze może skupię na opcjach, Wchodzimy w edyter rozwijane, speciaalte rozwijamy listwy rozwijamy settings Wchodzimy w settings, configure, o i od razu mamy nawet skrót klawiaturowy F11. Dobrze, więc teraz zobaczmy co my tu mamy ciekawego. Jesteśmy domyślnie na przycisku close, Jeden, cztery, mamy pierwszą zakładkę Devices. Output, delice, reale, kod, jeden, siedem, audio, dwa, I tu trzy, mamy rozwijana. dwa ważne pola. Pierwsze pole to jest lista rozwijana, w której wybieramy Output Device, czyli urządzenie, za pomocą którego będziemy słyszeć to co się w MP3 DirectKacie dzieje. Zaznaczoną mam zintegrowaną kartę dźwiękową Realtek. Tego nie ruszamy. Malinum, buffer, 3, 2, 4, 4, Tego nie ruszamy. Input, delice, realte, 1, 7, tu 2, 3, też ważna 3, 4, 5, 5. rzecz. Input device. Jeżeli mamy więcej niż jedną kartę dźwiękową w komputerze, to musimy właśnie w tym miejscu zdecydować za pomocą której karty będziemy nagrywać nasz sygnał. Input, delice, depon, real, in, wyboru, nieoznaczone. I to jest chyba... Nie sprawdzałem tego, ale jeżeli przesterujemy sygnał, to możemy zaznaczyć, żeby nam piszczał. Tak przynajmniej to rozumiem. I tu mamy jeszcze jedną opcję, mpg-decoder. Ja akurat wybrałem, żeby korzystał z biblioteki mpg-lib, ale wy możecie wybrać kodeki systemowe, jeżeli macie zainstalowane. Ja akurat nie chciałem instalować z pewnych względów kodeków systemowych, więc yy, zrobiłem tak, a nie inaczej. Co mamy dalej? Słysze, przycisk. Mamy przycisk close, więc jesteśmy znowu na początku drogi. Delices, jeden, cztery, Przenosimy się na kolejną zakładkę. Encoder. No właśnie, co tu ciekawego jest? To jest ważna kwestia. System 1, 2, Encoder, 4 Use ACM to nie. Właśnie ACM, ja akurat mam to odznaczone. Wyboru, oznaczone. O właśnie, i ja zaznaczyłem sobie, żeby korzystał z Leima. To jest częstotliwość próbkowania, czyli 44 Hz. Ustawione jest na 192 kB na sekundę, czyli taką ładną jakość. Tu jest opcja tego, jak mają być kanały zrobione, czyli czy mono, czy stereo, czy joint stereo. Ja zrobiłem na stereo. Jest ustawione również na very high quality. Czyli bardzo wysoką jakość. To jest CBR, czyli wybieramy sobie, czy chcemy VBR, CBR, czyli te wszystkie zmienne, stałe bitrate y i tak dalej. Ja ustawiłem na stały bitrate, może to źle, ale akurat ja nie tylko nagrywam za pomocą MP3 Directkata podcasty, nagrywam też m.in. tak zwane Wojstraki, czyli czasem trzeba nagrać jakieś wejście w radiu wcześniej, a Systemy do emisji programów radiowych mają to do siebie, że nie lubią VBR. VBR ma to do siebie, że są różne ramki, ramki w vbr są różnej wielkości i czasem taki system potrafi źle wyliczyć tak zwany punkt miksu, a to później bardzo, bardzo brzydko brzmi na antenie, zwłaszcza jeżeli nagrywa się jakieś wejście, jeżeli chce żeby to wejście brzmiało tak, jakby brzmiało wejście nagrane na żywo, no to najbezpieczniej jest użyć CB. R, czyli constant bitrate, czyli po polsku stałego bitrate'a. No, w zasadzie kolejne opcje. Zobaczmy, co tam jest. Właśnie. Tu mamy opcję, w której wybieramy sobie to, co chcemy, gdzie chcemy zapisać nasze pliki. Add date and time, czyli jeżeli nagramy jakiś plik, to doda nam się w nazwie tego pliku Data i czas, czyli na przykład, dajmy na to Tyflo podcast, tam 2008 -03 -11 i godzina, dajmy na to 16:00. No właśnie. I tak mamy to zrobione. Append. Nie wiem, do czego jest ta opcja. Nie zaznaczyłem jej, ale to jest coś do dopisywania, więc nie wiem, czy dopisuje, czy dopisuje te pliki, czy coś. No, nie zaznaczyłem tego, więc skoro mi to działa, to wy też tego nie musicie zaznaczać. Jeszcze tam y, był taki przycisk. Do niego pozwolę sobie cofnąć. O, kiedy on nam powie na przykład CVT, VTG to jest opcja, którą jeżeli klikniemy to pojawi nam się okienko takie jakbyśmy chcieli zapisać jakiś plik i tu wpisujemy prefiks, który będzie w nazwie pliku ja akurat wpisałem vtg a wy możecie wpisać co innego. Możecie, na przykład wpisać tyflo Podcast. No i później właśnie z kombinacji daty i nazwy tego pliku pojawi nam się docelowa nazwa pliku w folderze, który też tu wybierzemy. Czyli na przykład będzie Vtg200803111600.mp3. Taki plik nam się stworzy. Ja myślę, że możemy wyjść już z tego, z tych opcji. Okay. Close. A teraz słów kilka o tym, co zrobić, żeby nagrać taki podcast. Potrzebny nam będzie, jak już wspominałem, mikrofon. Mam tu taki mikrofon komputerowy. To jest bardzo taki malutki mikrofon o bardzo nieciekawym brzmieniu. No ale myślę, że na nasze potrzeby nam w zupełności wystarczy. Oprócz tego mamy kartę dźwiękową. To jest karta zintegrowana, która także myślę, że wystarczy. Teraz potrzebne będzie odpowiednie ustawienie miksera tej karty. A zatem ja na razie ten mikrofon komputerowy gdzieś tu odłożę, żeby nam nie przeszkadzał. Przypnę go może gdzieś, bo ma to taki klips. O, patrzcie, posłuchajcie, taki klips. Można sobie go na przykład do bluzy przypiąć. Tego sobie na razie do bluzy przypnę. Tak, taki reporterski, bo to jest, to jest mikrofon od dyktafonu cyfrowego. W zasadzie. Teraz wchodzimy sobie w regulację głośności. Te programy te rozwijamy. Rozrywka rozwijamy. Regulacja głośność Menu zamknięte. Regulacja, głośność. Balancę, trac, 3, Dobra, teraz wchodzimy sobie do Opcje właściwości. właściwości. Enter. Urządzenie miksujące. 1, Mam już zaznaczone urządzenie miksujące i teraz. Ustawianie głośności. Opcji. 1, Wybieramy. Ustawianie najpierw. Głośności. Ustawianie głośności. Nagrywanie. Nagrywanie, naciskamy Enter. I właśnie, ja tu już mam ustawione yy, balans i tak dalej, tylko nie wiem dlaczego ten balans jest yy, tak trochę na lewo. Dlatego no przestawimy. I właśnie, w zintegrowanych kartach dźwiękowych zazwyczaj urządzenie, które zbiera wszystkie dźwięki z karty muzycznej, jaka jest zainstalowana w komputerze, nazywa się Stereo Mix. Jeżeli mamy na przykład do czynienia z kartą Sound Blastera, to tam możemy spodziewać się, no nie wiem, urządzenia, które nazywa się FHAT-UHR. To się tak nazywa dokładnie, to jest tak opisane. To jest na przykład w Sound Blasterach Więc jeżeli macie taką kartę, to wybieracie sobie właśnie to urządzenie. Jeżeli macie jakąś zintegrowaną albo w ogóle jakąś inną, to, to zazwyczaj to jest Stereo Mix. Musi być pole wyboru, pole wyboru oznaczone. I teraz przechodzimy do kolejnej Opcja opcji. i zalansz właściwości. Właściwości znowu w opcjach. Ustawianie głośności, nagrywanie. Ustawianie głośności, odtwarzanie. prytisk opcji 1.2. Znowu wchodzimy do odtwarzania. I teraz szukamy mikrofonu. Mikrofonu naszego. Zalant to on jest ostatni na liście, więc nacisnąłem ShiftTub. Przyciszę pole wyboru oznaczone mikrofon. O, mikrofon. To jest pole zaznaczone wycisz. I teraz te pole wycisz odznaczymy. A teraz wam zademonstruję, czym się różni mikrofon komputerowy od mikrofonu zwykłego. Ja wiem, że ten mój mikrofon komputerowy to jest, to jest naprawdę słabiutki, ale zaraz powiem coś przez ten mikrofon komputerowy. I będziecie mieli okazję usłyszeć, jak to brzmi. No więc dobrze, więc właśnie teraz y, mówię coś przez mikrofon komputerowy. O, jakie popy są nawet. O, nie ma tu żadnej osłony, teraz spróbuję za popfiltr to włożyć. Zobaczymy, jak teraz to będzie brzmiało. O, teraz na przykład przyłożyłem mikrofon komputerowy do popfiltra i mówię coś przez ten popfiltr. Jest chyba zdecydowanie lepiej, więc widzicie, co to daje, nawet y, taki pop-filtr przy mikrofonie zwykłym, przy takim komputerowym, maleńkim mikrofonie, jak coś mówię teraz, to nie ma popów, ale coś brzęczy niesamowicie. Więc dobrze, jeszcze, jeszcze coś powiem przez ten mikrofon i już wracam do mikrofonu tradycyjnego, do tego mikrofonu, jaki mam yy, przed sobą w mikserze. Mam nadzieję, że nikogo nie muszę przekonywać o, nad, o wyższości mikrofonów yy, tradycyjnych mikrofonów dynamicznych nad mikrofonami komputerowymi. Dobra. Przechodzimy dalej. Teraz wypadałoby włączyć jakiś syntezator SAPI. Akurat mam Agatę, RealSpeak'a, więc zaraz to zrobię. Podniosę sobie tu nawet, o, ten suwak od karty zintegrowanej na mikserze. Teraz będzie to tak ładnie brzęczeć, bzyczeć, ale niech sobie pobzyczy. Okej. Ok. Koniec. Opcja urlana. Urlana. Wybór monitora. Wybór syntezatora. Dialog. Menuzę wybór klience. syntezatora. Wybór syntezatora. Sapi. 1, 4, 2, 1. Window aktywny. Volume 000 0, 0. Skojarzony volume 0, No widzicie, jak ta pani ładnie mówi. Regulacja głośności. M, P, 3, direct, cud. M, P, 3, direct, -cut. który to jest MP3 DirectCut. Lewo, dół. Recerk pole wyboru nieoznaczone o to jest ten MP3 direct cut z którego mogę nagrywać bo to jest MP3 direct cut który dzięki któremu y, będziemy nagrywać właśnie ten testowy dźwięk natomiast gdybym teraz trafił na nie tego MP3 direct kata i nacisnął stop wyłączył no to po prostu y, skończyłoby się nagrywać to co do was w tym momencie mówię więc teraz jak nagrywać musimy zaznaczyć najpierw to pole Lewo, dół. Recer. Pole wyboru. Nieoznaczone. Lewy. Audio. Recer. Pole wyboru. Oznaczone. I teraz jeżeli chcę zacząć nagrywanie, to muszę nacisnąć spację, więc zaraz y, zrobimy taki właśnie myk. Y, teraz wyłączę mikrofon y, z konsoli i będę mówił do Was jeszcze przez chwilę y, z mikrofonu y, tego komputerowego, żebyście się przyzwyczaili. No więc dobrze. Ojej ale to nieciekawie słuchać rzeczywiście bardzo nieciekawie, więc może jednak jakoś za ten, za ten pop-filtr chociaż albo nie, bo to, bo to słabo słuchać. Dobrze, jakoś to przeżyjecie. Zaraz y, nacisnę spację i będę nagrywał y, jakiś fragmencik, dajmy na to naszego podcasta. Y, teraz naciskam spację i już w tym momencie wszystko to, co będę mówił, będzie rejestrowane. Odstęp oznaczone. Witam serdecznie w tyflopodcaście, w tyflopodcaście testowym, za pomocą którego będziemy testować, jak można bez użycia skomplikowanego i drogiego sprzętu nagrać cokolwiek za pomocą zwykłego mikrofonu komputerowego oraz zintegrowanej karty dźwiękowej. Teraz posłuchajmy, jak Realspeak nam ładnie mówi. Lewo-dół. Encoder 192kbps44khz stereo strzałka. Recer. Pole wyboru. Oznaczone. Play Pole wyboru. Oznaczone. I... Play from cursor. Start. recording space. I tak właśnie brzmiał ten nasz Tyflo Podcast. Ja teraz go wyłączę i zaraz go odsłuchamy. Odstęp. Oznaczone. On czasem tak ma, że nie chce się wyłączyć, więc trzeba go kliknąć. Lewy. Audio. Play Pole wyboru. Oznaczone. Odstęp. Oznaczone. Stopes. O, no albo można nacisnąć stop przycisk. Player record spacer. Lewy. stopes e. Recer. Pole wyboru. Nieoznaczone. No właśnie. new file. O, i już tak pięknie nam tu się odezwał, więc teraz przełączymy się na zwykły mikrofon, na mikrofon z miksera. Dobrze. Ja też się cieszę, że już słychać mnie jakoś normalnie. Brzęczy i strasznie mnie to brzęczenie denerwuje, więc zaraz to wyłączę. Regulacja głośności. Ale najpierw przełączę się na Apollo, pozwólcie, bo jakoś U. jednak jestem do niego bardziej przyzwyczajony. Klik, Wybór. Menedżer... Wybór syntez. Menu... A. A Apollo zewnętrzne. A Apollo i i zewnętrzne. No, dziękuję pięknie. Teraz przełączymy Regulacja się na regulację głośności. Wyciszy. ...i wyciszymy ten mikrofon brzęczący i denerwujący. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli yy, w odtwarzaniu wasz mikrofon będzie za cichy, to poszukajcie, być może w swojej karcie macie sterowniki zaawansowane. To też jest w menu opcje, trzeba je zaznaczyć. Jeżeli powie, że na przykład są niedostępne te sterowniki, no to niestety za wiele nie zdziałacie. Ale jeżeli będziecie mieli dostępne takie sterowniki to wystarczy je zaznaczyć i wtedy wejść w odtwarzanie w regulacji i w zaawansowanych właściwościach mikrofonu zaznaczyć coś co może się na przykład nazywać 20dB boost, to jest wzmocnienie mikrofonu. Będzie więcej szumu, ale będzie też yy, głośniejszy ten dźwięk. Oczywiście, jeżeli na przykład usłyszycie, że coś jest zdecydowanie za cicho albo coś jest zdecydowanie za głośno, no to macie suwaczki, yy, zarówno ten suwak Stereo Mixa. Yy, nim regulujemy jakby sumę na wejściu, a yy, poziomy sygnałów w odtwarzaniu yy, regulujemy yy, używając suwaka albo na przykład Wave, yy, albo coś w tym stylu. Yy, albo mikrofonu, bo to już zależy czego używamy i zależy yy, co jest za cicho albo co jest za głośno. Teraz w takim razie, skoro już to mamy za sobą, to teraz odsłuchajmy, co nam wyszło. Jaki fajny podcast nam wyszedł. O, zero zero -o, -o, -o, -o, o właśnie, powiedział nam nawet nazwę tego pliku, więc jeszcze raz. -face -face więc dobrze, naciskam spację, bo chcę posłuchać, jak to fajnie brzmi. Odstęp, Odstęp oznaczone.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 Stop S. O, przycisk. albo można nacisnąć przycisk stop. Player, spacer. No właśnie, no właśnie. Słyszeliście sami, jak to brzmiało. Myślę, że różnica jest raczej zauważalna, a jeżeli nie, no to okej. Okay. To nikogo nie namawiam przecież do zakupu jakiegoś tam sprzętu. Poza tym ten mój mikrofon, nawet jak na standardy mikrofonów komputerowych, jest bardzo słabiutki, więc to już zupełnie inna bajka z pewnością wasze brzmią lepiej, jeżeli kupicie na przykład jakieś słuchawki z mikrofonem albo coś no to myślę, że będzie dobrze. I teraz jeszcze na koniec, już zupełnie odbiegając od tematyki dzisiejszego tyflo podcasta, no, chciałbym powiedzieć o Packmate'cie. Mam jeszcze to urządzenie obok siebie tylko powiem wam tak, w poprzednim odcinku mówiłem, że no, mógłbym z czystym sumieniem je polecić komuś ale po tym co stało się następnego dnia, kiedy próbowałem coś na nim robić, no to z tym poleceniem musiałbym się zastanowić. Wyobraźcie sobie taką sytuację, działamy sobie coś na pacmecie. Próbujemy go wyłączyć, a on się nie chce wyłączyć. I brzmi tak, jakby się syntezator, który jest w środku, po prostu zawiesił. Nie można ani nacisnąć wyłącznika w jedną stronę, ani w drugą. Robi tylko coś w stylu... I tak cały czas, i tak cały czas. Nic nie skutkuje, można naciskać sobie te klawisze, które tu są dowoli. Można wszystko z nim robić, nic nie działa. Co trzeba zrobić? Trzeba posłużyć się resetem. I tu też jeszcze kwestia tego resetu, ile ja się, słuchajcie, naszukałem, żeby znaleźć jakieś niewielkie urządzenie, jakiś niewielki przedmiot, który by tam w ten reset wszedł. Długopisem się tego nie da zresetować, potrzeba jakiejś igły albo czegoś równie cienkiego, nie wiem, może jakiś kawałek drutu albo coś. Nie wiem dlaczego to jest aż tak malutki otwór, przecież mógłby być mniej więcej wielkości takiej, żeby chociaż długopisem to można było zrestartować. No bo no, nie każdy ma igłę w domu pod ręką, albo wie gdzie ona jest, a poza tym igłą to się pokaleczyć można, jak ktoś nie uważa, a długopisem no to już raczej nie. No ale po zrestartowaniu, po naciśnięciu tego przycisku reset, który jest na spodzie pakmeita no w końcu udało się go przywrócić do porządku. Z tym, że wszystkie dane, które w pamięci głównej urządzenia się znajdowały, łącznie z językiem polskim, poszły. I tyle, jeżeli chodzi o Packmate'a, więc się zastanówcie, czy rzeczywiście chcielibyście takie urządzenie mieć. Ono jest fajne, naprawdę. W porównaniu do BrailleLight'a ma więcej funkcji, ale jakoś... Po takich ekscesach, jakie miałem z pacmateem ostatnio, to, no to zastanowiłbym się naprawdę, czy, czy go komukolwiek polecić, czy, czy, czy kupować, czy, czy w ogóle, czy warto. Ale to już musicie zadecydować o tym tylko i wyłącznie wy, no bo w końcu to wasze pieniądze jakieś, jeżeli będą wydawane. A jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe inne urządzenia, to ja cały czas namawiam, żeby się chwalić nimi, żeby je opisywać, żeby przysyłać mi pliki. Dostaniecie konto do publikacji, wystarczy napisać maila na michalmaupadziwisz.net, zgłosić się podesłać y, jakieś informacje o sobie, tam, imię, nazwisko, wiadomo, adres poczty elektronicznej, że chce się takie konto, dostaniecie, możecie publikować własne odcinki Tyflo Podcasta. Y, jak to robić, to mówiłem o tym w odcinku drugim, a właściwie pierwszym, y, więc myślę, że wszystko jest już jasne. Y, jeżeli nie radzicie sobie z tym, to można po prostu wysłać na archiwę.org ten plik i mi podesłać linka, ja go opublikuję, a jeżeli nawet i z podesłaniem na archiwę.org sobie nie radzicie, no to po prostu, nie wiem, napiszcie mi o tym, że sobie nie radzicie i coś wymyślimy po Skype'ie i na przykład możecie przesłać ten plik albo jeszcze jakoś inaczej. Ważne, żeby można było publikować kolejne odcinki. A na dziś to już na tyle. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, mam nadzieję, że wkrótce.